Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nie Tajna historia Polski. Gość programu profesor Marek Jabłonowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Historyk i politolog, badacz dziejów II Rzeczypospolitej i wojskowości ze wskazaniem na Korpus Ochrony Pogranicza o czym niżej. Wśród licznych publikacji pana profesora wymienić można książkę Formacja specjalna Korpus Ochrony Pogranicza 1924-39 oraz 4 lata przed wojną z dziejów gospodarczych Polski. 1936 -39. Korpus Ochrony Pogranicza, jak wielu zainteresowanym historią wojskowości zapewne wiadomo, powstał w roku 1924. Nazwiska wybitnych przywódców II Rzeczypospolitej, którzy przyczynili się do powstania kopu, to będzie na pewno prezydent Stanisław Wojciechowski, generał Władysław Sikorski i jako trzeci generał Stanisław Haller. Tu bym się z panią redaktor nie zgodził. Słucham trzeciego, powiedzmy, z ojców chrzesnych Skopu tak. bez wątpienia brzmi Władysław Grabski. Władysław Bowiem Grabski. Generał Haller już w tym czasie nie miał wpływu na sprawy wojska jako takiego. Ministrem spraw wojskowych był generał Sikorski. W sprawie powołania Korpusu Ochrony Pogranicza w połowie 2024 roku odbyło się szereg spotkań, w tym w spale z udziałem właśnie Prezydenta Rzeczypospolitej specjalne posiedzenie Komitetu Politycznego Rady Ministrów. To było w sierpniu 2024 roku. I na wniosek ministra spraw wojskowych, popierany bardzo przez premiera grabskiego, Komitet Polityczny Rady Ministrów podjął uchwałę w sprawie powołania jeszcze wtedy formacji, którą nie nazywano KOPTA, nazwa pojawiła się troszeczkę później, ale formacji parapolicyjnej, organizowanej na wzór wojskowy celem zabezpieczenia granicy państwa. Tutaj może dlaczego słówko powołano tą formację w 24 roku, nie wcześniej, nie później, dokładnie w tym momencie. Sytuacja na polskich granicach stabilizowała się po I wojnie światowej bardzo długo. Tereny wschodnie, sporne w dużej części, prawda? Polska była w sporach to znaczy, i z Rosją. Stalin, rozumiem, nie uznawał ustaleń traktatu ryskiego z 21 znaczy, roku. Tak? Formalnie oczywiście uznawał, ale można powiedzieć, że Rosja bolszewicka od początku jako jeden z priorytetów stawiała destabilizowanie sytuacji na polskim pograniczu i przez ładnych parę lat pogranicze to bardziej przypominało no powiedzmy Sienkiewiczowskie dzikie pola niż ustabilizowany region. Było pograniczem w ogniu. Dokładnie, tak. Tych incydentów różnego rodzaju, napadów, przekroczeń granic, było kilkaset i Polska po prostu przez te pierwsze parę powojennych lat była za słabym organizmem państwowym, nie dysponującym odpowiednią siłą czy to zbrojną, czy nawet finansową, aby te sprawy uregulować. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że dopiero właśnie pozaparlamentarny gabinet Władysława Grabskiego, w momencie, gdy uporano się z hiperinflacją, gdy zaczęto porządkować cały szereg innych spraw w państwie, mógł zdecydować się na podjęcie trudu właśnie uporządkowania także spraw na pograniczu wschodnim. Jednym z przejawów tych działań jest właśnie powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza. Warto pamiętać, iż jest to rok reformy Władysława Grabskiego. A ta reforma jest przeprowadzana w zasadzie przy wykorzystaniu polskich środków. Obciążono polskie społeczeństwo, nie zaciągnięto zagranicznych kredytów. Jest to olbrzymi wysiłek stworzenia nowej waluty, uporządkowania gospodarki jako takiej. I mimo to zdecydowano się wydać przeszło 200 milionów nowych złotych, aby tą formację powołać. To zresztą Grabski pisze w swojej pracy, dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej, prawda, wydanej po wojnie, niedawno staraniem profesora Mariana Marka-Drozdowskiego Powtórnie wydanej w Rzeszowie. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na to, że powoływano formację w sytuacji, w której nie zdały egzaminu poprzednie rozwiązania. Przed kopem było x innych rozwiązań, w tym, powierzenie bezpośredniej współpracy administracji z wojskiem. Nadano generałom stojącym na czele okręgów Korpusu specjalne uprawnienia. To się nie sprawdziło. Tutaj generał Ryczmigły był jako ten generał prawda, dochodzący w Wilnie bardzo ostro atakowany, ale tu też nakłada się na to pewien spór polityczny prawda, pomiędzy piłsudczykami a ich przeciwnikami. Ważne jest to, że stworzono pewien zupełnie nowy model formacji podległej z jednej strony ministerstwo spraw wewnętrznych, z drugiej strony ministerstwo spraw wojskowych, a z trzeciej jeszcze strony ministrem inspektoratowi sił a to jest jeszcze prawie. inna sprawa związana z podległościami już wojskowymi. Natomiast tam jeszcze warto wskazać, z uwagi na sprawy celne na podległość i współpracę z Ministerstwem Skarbu, bo to jest obsługa granicy i ruchu granicznego. Także. I ta formuła oparta oczywiście na wykorzystaniu doświadczeń wojskowych, wyposażeniu oddziałów odpowiednio, sprawdziła się. Granica w zasadzie od 1925 roku była z miesiąca już na miesiąc, na miesiąc. Na teraz, Tak, tak ja jest uszczelniona. Mhm. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, żeby nie przedłużać na tylko dwa elementy. To znaczy, dlaczego w 2024 roku, bo takie było wyjściowe pytanie. Po pierwsze dlatego, że nie miejsce napad na Stołbce, dużej bandy po prostu bolszewicki i sprawa ta była, jak znów odwołałem się do Grabskiego, jego opinii najbardziej znana, a w drugim przypadku zatrzymano inna grupa, inna banda, pociąg pod Łunincem, prawda, gdzie zatrzymano, obrabowano i ja w tak wojewodę Wnarowicza i jednego z biskupów. I ta sprawa stała się już powodem, no, zaczep kroplą. zaczepienia prestiżu Rzeczypospolitej, prawda, jak twierdził premier. I to był jeden z takich momentów, właśnie o tej kropli pani wspomniała, przelewających szale, że sfery rządowe postanowiły się tym zająć. No a dalej, jak już przed chwilą powiedzieliśmy. <grymne> Powoływano do służby w Korpusie Ochrony Pogranicza prawdopodobnie nie wszystkich żołnierzy służby czynnej, tylko było jej, były jakieś kryteria. To z jednej strony liczebność formacji i kto tam służył i na jakich zasadach. Druga rzecz to jest kwestie pomieszczeń, budowy strażnic, w ogóle stworzenia pewnej infrastruktury na pograniczu, bez której z kolei cały KOP by sobie po prostu nie poradził. Więc może zacznijmy króciuteńko, jeśli chodzi o sprawy kadrowe. Jest bez wątpienia faktem, że KOP możemy nazwać formacją specjalną. Służba była bardzo ciężka. Był to klasyczny zielony garnizon, oddalony często o setki kilometrów od najbliższych, większych ośrodków. Dowództwo znajdowało się w Warszawie, więc dowództwa, brygad miały dużą, dużą, samodzielność. dużą samodzielność. Dobierano oczywiście ludzi. Możemy mówić o dowódcach Korpusu Ochrony Pogranicza, o wybitnych oficerach. Możemy wymienić grupę oficerów dyplomowanych, którzy służyli w korpusie, no pierwszy z brzegu, chociażby Stefan Rowecki, prawda, po dowodzeniu, 55. pułkiem w Lesznie. Generał Boć, na Wilczyński, no także tutaj jak najbardziej potem wiązany y, skop i cały szereg innych. Oficerowie mieli faktycznie uznawany specjalnie staż wydłużony służby, a co więcej dostawali specjalny dodatek do swoich pensji. Dotyczy to także szeregowych podoficerów służących w KOP, bowiem służba była niezwykle ciężka, w trudnych warunkach i często niebezpieczna. Cała formacja liczyła mniej więcej około 25 tysięcy ludzi. To znaczy to było w, różnie, w różnych okresach. Od 23 do 27 tysięcy, powiedzmy. To było sporo. To jest duże wojsko, dysponujące odpowiednim wyposażeniem i siłą ognia. Co więcej, to wojsko, będące formalnie na garnuszku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, finansowane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, siłą rzeczy odciążało ten pancerny budżet, mówię pancerny dlatego, że jak Pani otworzy mały rocznik statystyczny z okresu lat 30., to tam suma w preliminarzu budżetowym rokrocznie wydatków Ministerstwa Spraw Wojskowych jest stała taka pancerna, niezmieniana, prawda, to się nie zmieniało. 800 milionów z roku na rok, niezależnie od tego, jaki był budżet, prawda, większy, mniejszy, choć te budżety też nie były za duże, bo to były 2 miliony 200, 2 miliony 400, w tych granicach czasami troszkę więcej, czasami troszkę mniej, Ministerstwo Spraw Wojskowych brało z tej puli dużo, bo to jest, niech pani zobaczy, procentowo, prawda, jedna trzecia. I mimo to, bo utrzymywaliśmy dużo armii, w końcu pod bronią stało w granicach 230 prawda, tysięcy żołnierzy i no te wydatki wegetacyjne, choćby były znaczną pozycją w corocznym budżecie. I powołanie właśnie Korpusu Ochrony Pogranicza podegi do Ministerstwa Spraw Wojskowych wyjmowało niejako budżetowo tą formację gdzie indziej. I to jest tak drugimi drzwiami dofinansowanie spraw obronnych i bezpieczeństwa kraju. Troszkę zwiększano ten budżet, bo znowu budżet kopu w pierwszym okresie wynosił mniej więcej około 55-60 milionów złotych rocznie. Później w latach 30. No mamy wielki kryzys. Marszałek i jego ludzie, ale no właśnie pod egidą marszałka głównie przykroili troszeczkę ten budżet, no bo po prostu takie były czasy. Dotknęło to także Korpus Ochrony Pogranicza, ten budżet został obniżony mniej więcej do poziomu 38 milionów złotych, co powodowało, że na przykład generał Kruszewski w licznych swoich, już nawet w późniejszym czasie wystąpieniach, no zwracał uwagę, że ta suma pieniędzy jest za mała, aby realizować w pełni zadania tak, jakie przed KOPem stawiano, no i oczywiście występował o jakieś dodatkowe pieniądze. KOP został powołany i w zasadzie no, z tygodnia na tydzień wysłany na granicę wschodnią celem jej uszczelnienia. Ale tam, A tam, nic, tam nic nie było, prawda? Tam były pola, mokradła, zresztą granica wschodnia Rzeczypospolitej to jest znów osobny temat. Trzeba... Kiedyś na niego wrócić tak, inaczej na granicy z Litwą, inaczej na granicy ze związku, inaczej na, właśnie może nie tyle państwami porównując, co krainami. Inaczej na. Po lesiu, inaczej na wołyniu, prawda? inaczej z kolei na zwrócem, To są odrębne jakby krainy geograficzne, ale wszystkie bardzo trudne do uszczelnienia. I tam właśnie nie było infrastruktury, więc powołano przy pomocy Ministerstwa Robót Publicznych specjalne przedsiębiorstwo, które budowało strażnice, drogi, system łączności, po kilku latach, bo tam nastąpiła potem zmiana, Kop od 1931 roku powołał własne przedsiębiorstwo, które już budowało koszary, wznosiło nowe obiekty, prawda, dbało o infrastrukturę. Powstało około 200, jeżeli nie pamięć nie, mieli, 60 obiektów i niektóre w nadzwyczaj trudnych warunkach, gdzie materiał budowlany był przewożony najpierw pod wodami, potem wodą, potem z powrotem pod wodami, potem jeszcze raz nie, wodą, nie żeby dotrzeć, tak, dotrzeć na miejsce, w zależności od warunków wznoszono obiekty, znów generalnie drewniane, kryte także drewnem. Często w tym pierwszym okresie bez odpowiedniej infrastruktury typu no, woda czy elektryczność, bo i po prostu nie było. No, kopano studnie i wtedy była woda. W późniejszym okresie już pojawia się lepsze uzbrojenie, Aż do 1939 roku uzupełniano, rozbudowywano, starano się jakby no zapewnić coraz lepsze warunki prawda, bytu i służby żołnierzom, z tym, że w końcu lat 30. zaczęły dawać o sobie znać, no chociażby konsekwencje budowania w tym trudnym terenie i z byle jakiego drewna, nieodpowiednio zabezpieczonego obiektów, bo one już zaczęły się dekapitalizować. I wtedy w budżecie to znajdujemy, sporo środków trzeba było przedstawić. Oznaczać, żeby te obiekty z powrotem mm -hmm, poddawać jakiejś mm -hmm, renowacji. Panie profesorze, jak już to zbudowano, jak już ubrano żołnierzy i oficerów w odpowiednie stroje, bo przecież tam lata upalne, zimy ciężkie. Drelich normalnego drelich. żołnierza. Były, żołnierz posiadał dwa jakby, dwa mundury, komplety, dwa no komplety mundur. do jego dyspozycji. Był podobnie wyposażony, bo o tym nie powiedzieliśmy, jak żołnierz służby służby zasadniczej w armii. Generalnie KOP otrzymał, jakby to powiedzieć, trochę uzbrojenie na zasadzie takiego zepchnięcia z armii, to czego sama armia już nie chciała. I później... Demobil im dali, panie profesorze. Oczywiście, oczywiście no bo jeżeli ktoś raczej jakiś, prawda, no, drugi wiceminister spraw wojskowych, szef administracji armii, prawda, odpowiadający za wyposażenie, mógł zepchnąć siebie różne rzeczy, które miał w magazynach, to to uczynił. Unifikacja sprzętu trwała wiele lat i w zasadzie możemy mówić, że tak na dobrą sprawę pomiędzy kopem a armią zaczęły się zacierać. Różnice dopiero gdzieś dobrze, dobrze w latach 30. Oczywiście w zależności od tego, o czym mówimy, czy mówimy o karabinkach, prawda, czy karabinach, o, czy mówi Mówimy o sprzęcie artyleryjskim, czy mówimy o, o łączności, bo to różnie to wyglądało, ale ten proces trwał lat wiele. Ale poza tym, że trzeba było ich przerzucić na tę granicę, gdzieś zakwaterować, ubrać i wyposażyć i chociażby umożliwić im dostęp do wody początkową, to trzeba było ich Prawdopodobnie wszystkich w jakiś sposób wyszkolić do pełnienia takich, a nie innych funkcji. Ja znalazłam w IPN-owskiej dokumentacji na przykład kursy dla leśników prowadzone przez oficerów KOP, które miały służyć temu, żeby współpraca między ludnością miejscową, która była bardzo ważna przecież na granicy, bo ludność miejscowa na ogół ma oczy już dookoła głowy, ponieważ wykonuje swoje czynności i chodzi wszędzie, wszystko widzi, wszystko słyszy, więc te kursy dla leśników były prowadzone, żeby oni wiedzieli w jaki sposób tam ustalano jakieś hasła, jakieś miejsca, żeby oni wiedzieli jak się współpracuje, jak współpracować najlepiej, żeby ta współpraca między ludnością cywilną a kopem układała się jak najlepiej i żeby wszystkie sygnały o jakiś intruzach, obcych ludziach we wsi, nie wiem, jakichś zwalonych drzewach, czy też jakiś spotkaniach, nie wiem, na, na, na leśnej polanie, przy świetle księżyca, żeby o tym informacja docierała do kopu. Mówimy tutaj o dwóch, przynajmniej, sferach działalności Korpusu. Pierwsza z nich to jest działalność, powiedziałbym, oświatowo wychowawcza w odniesieniu do żołnierzy własnej formacji. Druga to działalność społeczna, Ukierunkowana ku ludności kresów, jedna i druga miała na celu większą skuteczność, efektywność działania samego Korpusu Ochrony Pogranicza, ale i także wzmacniania obecności Polski na Kresach Wschodnich. Jeśli chodzi o pierwszą z tych spraw, to na bardzo szeroką skalę prowadzono w korpusie na przykład szkoły, szkoły w zakresie nauczania Takie podstawowego. Kursa, to normalna, normalna Szkoła, szkoła podstawowa. Tak, gdzie uczono różnych rzeczy. Prowadzono kursy dla podoficerów. Oficerowie mieli obowiązek rokrocznie także podnosić swoje kwalifikacje, nie tylko te formalne, ale także dbać o swoją kondycję fizyczną. Stąd na przykład w Korpusie obowiązek brania udziału, no przykładowo w kursach narciarskich, prawda, dla kadry oficerskiej. Ale tam się odbywały zawody jeździeckie, strzeleckie, tak. pływackie. Nie wiem, gdzie oni pływali, ale mam dokumenty, że oni... Że, że oni się, wygrywali to jest bardzo konkursy szeroka działalność. Narciarskie też. Właśnie taka wychowawcza w odniesieniu do żołnierzy, bo przecież ci ludzie poza bieganiem z karabinem wzdłuż granicy prawda, żyli w tym środowisku i interesowali się bardzo różnymi sprawami, stąd budowa świetlik różnego rodzaju, prawda, domów żołnierza, gdzie odbywały się koncerty. Przecież było cały szereg orkiestr, chórów, sportowych, klubów prowadzących bardzo wiele sekcji, prawda? nie tylko oczywiście strzeleckich, które były w miarę popularne, ale cały szereg innych, włącznie z lekkoatletycznymi sprawami. I na to wszystko oczywiście my się bardzo naskurkowo do tego odnosimy, a chciałbym powiedzieć o działalności społecznej, ukierunkowanej właśnie ku ludności pogranicza, bowiem był stosunkowo otwarty. Jeżeli były organizowane obchody świąt państwowych, kościelnych, czy świąt w regionie, tak, to y, odbywało się to z udziałem ludności miejscowej, organizacji, które tam działały. No, pierwsze z brzegu mi się na myśl na przykład Związek Osadników. I ta cała społeczność funkcjonowała razem. Puenta jest taka. Każdy zbudowany przez Kopy most, szkoła, kawałek drogi, to była droga do serc i umysłów ludzi na pograżach. Graniczu, inaczej mówiąc, do wzmacniania polskiej pozycji na tym obszarze. I to jest bardzo piękna idea. Uważam, że powinna się odrodzić, należy kontynuować te tradycje, bo one są tego warte. Panie profesorze, zdążyliśmy dzisiaj zaledwie tknąć historię Korpusu Ochrony Pogranicza, wrócimy do tego niebawem, a dziś Kończymy już ten temat, ale wrócimy do niego. Jeszcze przypomnę, że gościem w studiu był profesor Marek Jabłonowski z Uniwersytetu Wernińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. A za chwilę inny gość, inny temat. w cyklu Tajna Historia Polski z panem profesorem Pawłem Wieczorkiewicem Dobry wieczór Będziemy nadal rozmawiać o realizacji testamentu Stalina w Polsce. Jesteśmy już po roku 56 Gomułka uwiódł naród na wielkim wiecu w październiku na placu Defilat, który zdobił świeżo wzniesiony wytwór szalonego cukiernika ze Związku Radzieckiego, czyli pałac kultury już stał. Gomułka powiedział i dosyć wiecowania, idźcie ludzie do pracy. I co zrobili wtedy ludzie, a co zrobiły władze? No ludzie poszli do pracy. Wystawiono Gomułce taki czek zaufania, który zresztą on generalnie zawiódł. Ogół przecież nastawiony był ogół warszawiaków, bo to było centrum wydarzeń, ale to jakiś też w pewnym sensie przekrój społeczeństwa, bo to studenci, robotnicy, inteligenci, wszyscy właściwie. Mnieci budowniczowi, chłopów może tutaj brakowało. W każdym razie ogół tych obecnych był za takimi bardzo wolnościowymi hasłami. Wydawało się, że będzie można pogodzić system socjalistyczny i miejsce geopolityczne polski. W obozie komunistycznym. Zdawano sobie powszechnie sprawy, że alternatywy tutaj nie ma, że raptem nie możemy ogłosić neutralności, przejść suchą... I tak, tak, tak, to albo, przejść, albo przejść suchą nogą do obozu zachodniego. Natomiast wydawało się, że można będzie nasycić ten socjalizm tak zwany demokracją. Polską treścią. Tak, polską treścią i demokracją. Z tego oczywiście nic nie wyszło, bo to oznaczałoby, to śmiertelna groźba dla systemu, systemu z natury rzeczy totalitarnego. Demokracja tutaj działa prawdziwa demokracja, jak płachta nabyka. W związku z tym wszelkie usiłowania, poszerzenia wolności, przede wszystkim wolności myśli czy wolności słowa, spotykały się z wstępnym oporem ze strony aparatu partyjnego, ze strony całych struktur partyjnych, bo stanowiły zagrożenie racji bytu tych struktur. Po to był, i wtedy były potrzebne, kiedy trzymały, mówiąc brzydko, za mordę. Jeżeli społeczeństwo chciało samorządzić się, rządzić się samo, to struktury właściwie stawały się zbędne i dziesiątki tysięcy partyjnych Nierobów, administracyjnych nierobów mogło pójść na dobrze zasłużone emerytury, bo o jakiejkolwiek pracy z ich kwalifikacjami na ogół nie było co mówić. W związku z tym to był opór, że tak powiem, w nas instynktu samozachowawczego tego aparatu też i opór bardzo mocny. Komórka wyczuł ten bo Gomułka dobrze czuł aparat partyjny i wiedział, że z aparatem partyjnym zadzielać nie można, że można rządzić tylko z aparatem partyjnym i dzięki aparatowi. W związku z tym poszedł po tej linii. Zaczął przykręcać pomału, ale w sposób bardzo widoczny źróbę. Tego pierwszym, bardzo widocznym, spektakularnym przykładem było rozbicie de facto bo zamknięcie formalnie tygodnika Poprostu po prostu i rozbicie mm -hmm. przez milicję demonstracji studenckich w obronie tego tygodnika protestujących przeciwko tej decyzji no, a, potem... a to był taki tygodnik no, który się szalenie rozwinął najpierw, to był tygodnie zarządu głównego zatem, w 1954 roku tego nikt nie czytał. W 55 roku pojawił się śmierza treści, w 1956 stał się heroldem przemian. Zaczął sięgać wysoko, zaczął bić wysokich funkcjonariuszy, zaczął obnażać korupcję, łap, łapówkarstwo, e, potyzm, odejście od wszelkich fundamentalnych zasad, już nawet nie systemu, ale jakiejkolwiek etyki, urzędnika państwowego czy działacza politycznego. No, to wszystko spowodowało, że aparat znowu poczuł się zagrożonej tą hydrę postanowił zdusić. Tutaj powiem rzecz może niepopularną, ale będę bronił tego powodu. Z zwyczajami się kierując, panie Mian, profesorze. Mianowicie następnym takim, właściwie nawet poprzednim, bo nastąpiło to przed rozwiązaniem, po prostu sygnałem, że Gomułka nie idzie w stronę zmian i reform, że, że tych reform nie będzie już więcej, było odwołanie pierwszego sekretarza partii w Warszawie, Stefana Staszewskiego. To zagorzały stalinista w swoim czasie i groźne stalinista, m.in. przeprowadzający korektywizację polskiej wsi, ale w, w tym momencie człowiek nawrócony już na spodów, czy koniunkturalnych, czy nie, tego nie rozstrzygniemy i nie chciałbym się No takie liberalistyczne, tak, wolnościowe tak, w... tak. On, powiedry. Tak, on tak naprawdę zorganizował październik. On zorganizował ten sławny wiec na, na defilat. On pociągał za wszystkie sznurki. On na przykład rozdawał broń w zakładach pracy w, w wielkich fabrykach Warszawy, na wypadek jeśli wejdą russcy, żeby ich przywitać z karabinami, z butelkami z, z, Prawdziwy aparatczyk, który poznali tak, Ale aparatczyk, który miał Jedną rzecz. Przesiedział w sowieckich władzach do 1946 roku. On wiedział, co to jest. I zdał sobie sprawę, że jest pewna szansa że no, tego nie zerwania się z tej smyczy do końca, ale daleko jej poluzowania, pochazania chwilę przynajmniej na swobodzie. I myślę, że był rzeczywiście wyrazicielem tych przemian. Październikowego Odwołanie Staszewskiego, zamknięcie. Po prostu to były kolejne kroki. No a potem Gomułka zaczął wyłuskiwać z kierownictwa partyjnego, tego, które wyniosło go do władzy, tych ludzi, którzy byli bardziej i tych ludzi, którzy mieli bardziej liberalne poglądy. Matwina, Moraskiego, potem Zambrowskiego. Wszyscy szli, że tak powiem, do odstrzału. Pozostawali niepokalani, ale twardogłowi komuniści w rodzaju Ochaba, no i bliskie otoczenie Gomułki, Kliszko, Spychalski, no i Cyrankiewicz, który pasował do każdego układu. Bo był człowiekiem bez właściwości politycznych, który się był w stanie każdemu podporządkować, no, by pozostać przy władz. No, taki typ koniunkturalisty mówiąc bardzo delikatny. Bardzo Pan łaskaw Panie Profesorze. O, zmarłych tylko, dobrze, prawda? Tak wyglądała sytuacja mniej więcej w początku lat 60. -tych. Atmosfera w kraju zaczęła się zagęszczać, bo cenzura była coraz ostrzejsza, ale równocześnie zaczęła się pojawiać nowa siła polityczna w postaci tzw. Grupy Partyzantów. To nowa frakcja partyjna, która skupiła się w oku ministra, wiceministra, potem ministra spraw wewnętrznych, generała Mieczysława Moczara. Byli bojownicy Gwardii Armii Ludowej i jego po prostu chłopcy z partyzantki ogromnej większości, choć nie tylko, którzy korzystając z tego, że Moczar był równocześnie prezesem w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli organizacji kombatanckiej, jedynej istniejącej w Polsce wtedy, korzystając z z tego postanowili stworzyć, czy Moczar postanowił stworzyć, bo do końca nie jest pewne kto i jak tam podejmował decyzję, czy był jednoosobowo Moczar, czy jednak kilka kolektyw, kolektyw ludzi z jego otoczenia. W każdym razie postanowiono stworzyć z tego zbowidu de facto partię polityczną poprzez rozszerzenie jego, że tak powiem, diapazonu. Już nie tylko partyzanci ar AL u ale jakowców zaczęto przyjmować i to bardzo chętnie. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zbawid stał się czymś w rodzaju, ale dużo bardziej autentycznego niż ta formacja Frontu Jedności Narodu. To miała być partia nie będąca partią, która miała wynieść moczarę jego partyzantów do władzy. Do Moczara doszusowała druga grupa, tak zwani Zatępowcy, ci działacze z pokolenia właśnie ZMP, za młodzi, żeby zaistnieć w trakcie okupacji, którzy rwali się do władzy. No ale władze w otoczeniu gomułki hamowali im tą drogę do władzy starzy. PPR-owcy z lat okupacji i wszystkim starze KP nie owcy To znaczy w ogóle nie było chyba zasady w komunistów, systemie partyjnym i politycznym, takiego następstwa pokoleń oczywiście, tylko. Oczywiście, to trzeba było sobie wywalczyć. To, to trzeba było wywalczyć, ponieważ te geriatryczne zespoły chciały właściwie rządzić do ostatniego tchu. W niektórych, u niektórych ludów pierwotnych zasada przejmowania tronu jest taka, że syn czy następca tronu musi zabić swojego poprzednika i to zostało przeniesione do komunizmu de facto. No i oczywiście tutaj zaczęła wytwarzać się bardzo napięta sytuacja i co ważne, to ugrupowanie partyzanskie zaczęło szarmować w gruncie rzeczy hasłami takimi bardzo pokupnymi w społeczeństwie hasłami narodowymi. W odniesieniu do niedawnej historii, czy historii II wojny światowej, wszyscy żeśmy walczyli z Niemcami, krew Polska ma równą cenę, to to były rzeczy zupełnie nowe w propagandzie komunistycznej. Do... Na ile nam dokładność reżysera Kazimierza Kuca, to jego pułkownik tak po prostu jest obrazem tamtych czasów, a rola Krzysztofa Globisza, który no, właśnie genieżna. grał Wieczysława Moczara. Moczara, jest po prostu warta Oskara, to nadzwyczajna demracja, tak. zupełnie. I tam też przemyca się takie zdanie, że Moczar nie znosił Moskwy, ludzi Moskwy, ponieważ sam wywodził się z partyzantki, uważał, że Polacy powinni sami sobie... Żeby było śmieszne, sam był człowiekiem radę. Moskwy, bo był agentem wywiadu sowieckiego przerzuconym do Polski w karstu 1941 roku, przed wojną komuniczną. Ale potem ten kontakt zerwał. Wybił się na samodzielność. Tak, tak. Pytanie, czy on się wybił na samodzielność? Czy Moskwa go skreśliła? W Moskwie Moczar był zawsze źle notowany i podczas dwóch prób dojścia do władzy w roku, czy, czy nawet trzech, w roku 68, w roku 70 i potem w roku 80, 81 za każdym razem był stopowany przez Moskwę. Oni się bali, no mając już potem później doświadczenia z Nikole Czałczesku, bali się polskiego Czałczewsku, bo Moczar wyraźnie w tą stronę szedł. To znaczy zamordystyczne, twarde rządy, ale zależnie od Związku Sowieckiego. No, rzeczą bardzo charakterystyczną, w 1968 roku, po wypadkach marcowych, na jednym z planów KAC, kiedy doszło do takich pomarcowych rozrachunków, Moczar wypowiedział takie zdanie, za które został skreślony w Moskwie ostatecznie, o tym, że ci ludzie, którzy przyszli w szarych żołnierskich szynerach ze wschodu, no mają mniej do powiedzenia w sprawach polskich niż ci, którzy przelewali krew tutaj, na ojczystej ziemi. No, to dotyczyło całego tabunu komunistów, którzy przyszli na, przyjechali na sowieckich czołgach. To było jednak takie no, wyraźne wypowiedzenie posłuszeństwa. I teraz jedna uwaga. Obchodziliśmy niedawno bardzo hucznie rocznicę Marsa w trochę innych kategoriach, bo mało mówiono o marcu jako walce wewnętrznej, wewnątrzpartyjnej. Cała kampania antysemicka, którą rozpoczął Moczer miała bardzo instrumentalny charakter. Więc chodziło dokładnie o jedną rzecz, o odstrzelenie jakby ze szczytów partyjnych wszystkich starych komunistów. Bo w 80% jeśli nie byli to Żydzi, to mieli żony pochodzenia żydowskiego, tą łatkę sionistyczną można im było. Tak, ale zaczął to przecież czystką wojsku rok wcześniej. Generał, generał Jaruzelski. Tak? Jaruzelski. A, a, no, ale generał Jaruzelski był najbliższym przyjacielem Mieczysława Moczara, Pamiętajmy, wtedy człowiekiem przez niego wyniesionym, popieranym, wyniesionym z nazwiskiem ministra obrony to Jaruzelskiego, oczywiście, tak. Mm -hmm. Znaczy, bardzo przyspieszył jego karierę. Jaruzelski był o tyle w dobrej położeniu, że miał też świetne notowania w Moskwie. W związku z tym on wszedł oboma tymi torami bardzo szybko no, jeszcze do góry. Po roku zasłużył. Oczywiście. Także. W, w każdym razie... Czyszcząc tak. po łacie kraju Sajno. duże z, z elementów wrażych. W wrażych. Natomiast... W przyjdźmy jeszcze do 1968 roku, żebyśmy, żebyście się to Państwu uzmysłowili. Dla moczarowców, czy dla pokolenia Zetampowskiego, bardzo aktywnego w 1968 roku, Stefan Ruszowski, nie tylko on, kierownik Biura Prasy Kace, ten antysemityzm miał charakter wybitnie instrumentalny. To był element rozgrywki politycznej. Oni tak ani nie myśleli, było tym się jeszcze obojętne. Ale to jest jeszcze większa zbrodnia moim zdaniem, niż gdyby oni to robili z przekonania. Tak. Prawdopodobnie tak, się tak. To już jest, tu mnie pan profesor zaskoczył, ale to w tym momencie zaczynam myśleć o wiele gorzej o tym, niż myślałam. To znaczy, Wydawało to, mi się, że to wychodziło nie, z jej wnętrza to, tak. i z wewnętrznych to znaczy, przeświadczeń, że trud, tak. trzeba, nie wiem, opanowani zostali ideą czystości rasowej nie, władz. Nie, to nie chodziło. Powiedz, już już ten, górnych i, tysięcy. jeśli to nie chodziło o czystość rasową, tylko myślę o coś innego, o przeświadczenie, takie, że Stalin w Polsce robili komuniści pochodzenia żydowskiego i rozliczenie ze stalinizmem jest możliwe, tylko w ten sposób, jeśli się ich usunie. I to też jedno z takich oblicz, że tak powiem, marca. Marzec był niepomyślny. Oczywiście. Marzec był niepomyślny Sowietom. Dla bardzo prostego powodu. Czystka, antysemicka to nie byłaby rzecz, która Lonida Brzeżniewa, która w 1964 roku włada na Kremlu specjalnie by obeszła. Mimo, że Breżniew miał tam pewne swoje... To nie, ale pewne swoje powiązania rodzinne, bo jego żona no, nie była czystej krwi Rosjanką, mówiąc... O tak. Ale to, to, oczywiście nie usposabiało go sympatycznie koniecznie wobec rosyjskich Żydów, a tym bardziej wobec polskich Żydów. I jak mówię, przyjąłby to ze zrozumieniem, ale awantura w Polsce nałożyła się na wypadki w Czechosłowacji. Brzeżniew nie mógł sobie pozwolić na dwa ogniska jakiegokolwiek Zabalne. buntu. Mm -hmm. Nawet jeśli to był bunt jakby wewnątrzpartyjny w Polsce. I dlatego nakazał tą Polskę zagasić jak najszybciej. No i wsparł Gomułkę. Gomułka zdając sobie sprawę, że cała sytuacja przerosła go i właściwie obraca się przeciwko niemu, bo on będzie ostatni do odszału, Tak, z swoją żoną. Przerwał tą, tą całą kampanię i w gruncie rzeczy gdzieś od czerwca 1968 roku słowo syjonizm znika ze słownika politycznego, jakby... Już się nie pisze na zakładach tak nie, nie tak, Tak, już tego nie ma. No w ogóle cała akcja zostaje zatrzymana, no są, trwają jeszcze wyjazdy do Wiednia tych ludzi, którzy decydują się emigrować, no bo to jest wielki proces, tych 20 tysięcy ludzi, tylko nie da się zatrzymać jednym postanowieniem. Obiecanem zresztą do możliwych wyjazdu. Tutaj akurat państwo tego dotrzymuje. W każdym razie Moskwa jest o tyle i ceną, którą płaci Gomułka za poparcie Breżniewa w 1968 roku jest to, że on z kolei najbardziej aktywnie wspiera Breżniewa przeciwko Czechosłowacji. Czyli, coś cen, za coś, czyli ceną ten... marca jest polski tak aktywny udział w, w inwazji Czechosłowacji. Też haniebny. Tak. No i, to są haniebne czasy dla Polaków. I mamy okres takiego pewnego zatrzymania tej gry politycznej, bo ta grupa moczarowska do władzy ostatecznie nie dochodzi, jest bardzo blisko, ale jeszcze ciągle te pół kroku do tyłu. No i w związku z tym ci, którzy nie wygrali Marsa, postanawiają drugą rundę rozegrać dużo bardziej sprawnie i rozgrywają grudzień, rozpoczynają grudzień 70. roku. Mamy taką bardzo wstrząsającą w gruncie rzeczy relację jednego z głównych organizatorów wypadków na wybrzeżu, czy powstania robotniczego, jak ktoś chce, można no to różnie to nazywać. było to powstanie, tak, nie prowadziło wypadki to tak. Tak, tak, tak, ale zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, bo ja mówię o tym, że było to iść to powstanie to zorganizowane, świadomie wywołane, świadomie pokierowane. Rozlew krwi był w kalkulowie, Mówił o tym wprost pierwszy sekretarz partii ówczesnej w Gdańsku, Alojzy Karkoszka. Mówił o tym w takich wynurzeniach, które zostały na szczęście spisane wiele lat później. No, żeśmy doszli do wniosku po 68 roku, że inaczej go obalić się nie da. Jak wyprowadzając ludzi na ulicę i strzelając do nich. Że trzeba włać przeciwko niemu oburzenie społeczne. No i trzeba było to precyzyjnie i w paru słowach opowiadał, jak to właśnie do stoczni przyjęto kilkuset byłych funkcjonariuszy zwiadu WOP-u czy MSW, rzekomo zwolnionych z tych resortów, że to byli ci ludzie, którzy poprowadzili robotników pod komitet partyjny, ci, którzy podpalali komitet partyjny i tak, dalej, i tak dalej. Czyli jednak prowokacja A Oczywiście, że, prowokacja. Oczywiście, że Ale, prowokacja. Zaraz, zaraz, bo tu, panie profesorze, proszę mi powiedzieć, w takim razie jest takie powiedzenie, że Rewolucje i powstania wybuchają, kiedy nikt nie patrzy. Mhm, bardzo piękne i mądre. Tak, a tu się okazuje, że jednak u nas cały czas ktoś mało że patrzył, ale nie, tak. i ląd podkładał. No, ląd no, zapalał. To było na pewno w 56, na pewno w 70., chyba w 68. Na pewno w 76 i na pewno w 80. Za każdym razem. Po prostu, no powiedzmy, sobie szczerze, aparatczycy partyjni, co byśmy o nich nie mówili, ci wyższego sz szczebla byli ludźmi wycwanionymi w Polityce. Jeżeli ten numer im się raz udał, to potem go po prostu powielają. powielali, powtarzali. I ja oczywiście nie twierdzę i to byłoby głupotą powiedzieć, że to odbiera cokolwiek tym, którzy polegli i tak dalej, i tak dalej, bo się zbiegły, takie jak powiedzmy sobie szczerze, podczas różnych wypadków w Rosji, o których wiemy, no sprawa Popa Hapona, prawda, prowokacja z autentycznym protestem, znaczy prowokacja, która żerowała na nastrojach ja, społecznych. Na nastrojach społecznych A I moim tak. zdaniem to miało miejsce w 70 roku, wątek prowokacji jest szerniej nieistotny, bo to była cały czas gra o władz. Brutalna, najbardziej brutalna gra o władz. Popatrzcie państwo, że w żadnym skadelu w ten sposób nie rozgrywano tych partii. Tylko no właśnie, masy. dlaczego panie A, da. Bo proszę zwrócić uwagę, że w każdym z tych krajów praktycznie było się przywódcą prawie do śmierci. Niektórzy, ktoś był kompletnie siliociowy i zramolały jak Walter Ulbricht, to to można go było przesunąć na honorowe stanowisko przewodniczącego partii. Natomiast u nas odstrzeliwano kolejnych władców Gomułkę, Gierka, w pełni jakby sił jeszcze. Żeby ich usunąć, trzeba było siły, trzeba było działać siłą. Rozumiem. No to znaczy nie odstrzygnięto sensu z tak. ponieważ... W sensie politycznym. W sensie politycznym, ponieważ wygląda mi na to, że od... XIX wieku chyba, proszę nie poprawić, jeżeli się mylę, Polacy zatracili taką swoją uprzednią, jakby trochę idącą z tych dzikich pól krwiożerczość i A, skłonność do rozwiązania oczywiście. ostatecznych, oczywiście, że ten, nie, nie, nie naród złagodniał, się. ucywilizował tak. się i już potem starał się rozwiązywać problemy inaczej. To znaczy przelew krwi to już ostateczność, a, a żeby brat strzelał do brata, to już, to już w ogóle... No ale proszę, proszę pamiętać, że oczywiście nie można mówić, że działacze partyjnie nie byli Polakami, albo ze specyficznymi Polakami. No tak, no to o zatrutych duszach, Otóż to. zatrutych w innych strumieniach niepłynących między, między Bogiem a Odrą. I dla nich tutaj poświęcenie kilku dziesięciu, kilkuset ludzi dla celu politycznego było niczym. Było niczym, zwłaszcza, że mieli te proporcje, znaczy zestawiali to z liczbą ofiar wrzucanych od tak na pożarcie Oczywiście, bestii tak. politycznej i, i, i bestii tyrana właśnie w macierzystej centrali, tak. czyli na, na, na niezmierzonych połaciach Związku Radzieckiego, gdzie jednostka niczym, kolektyw wszystkim, wszystkim. a 22 tysiące polskich oficerów, to jest nic w porównaniu, z tymi, którzy w taki z sam milionami, sposób milionami tak. które, które padały ofiarą terroru i, i głupoty Rosjanie, Rosjanie do dzisiaj tak uważają. I właśnie że, dlatego o tym no, powiedziałem, że to, że nie to jest co, nic. Nie ma, co, nie ma o co kopii i kruszyć w ogóle. I nawet więcej, tam te sto kilkadziesiąt tysięcy w powstaniu warszawskim, cóż jest wobec paru milionów, które padły w blokadzie Leni Gradu, prawda? No właśnie, no właśnie. Panie profesorze, wrócimy oczywiście do tego tak tematu. Doszliśmy na razie do roku 1970. No ale posuwamy się do przodu. Posuwamy się do przodu, ale takiej wiedzy jak Pan profesor, to można tylko pozazdrościć. Przypomnę, że gościem w studiu był profesor Paweł Wieczorkiewicz, Szydja a żegna państwa. państwa do przyszłego tygodnia Olga Braniecka. Głowa nie znajdowały w rzeczywistości. To nieprawda! To nieprawda, prawa, to nieprawda. Prawa, Prawda. Tajna historia Polski.